Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny. Pierwszy podcast, który mam okazję prowadzić, pierwszy, w którym mam okazję występować, ale nie pierwszy raz, nie pierwsza sytuacja, kiedy gadam do ludzi i to do dużej grupy, bo mam nadzieję, że będzie mnie słuchało trochę więcej niż dwie osoby na krzyż. Trzymajcie kciuki. Yy, dlatego, że z zawodu jestem przewodnikiem miejskim, przewodnikiem turystycznym Pracuję w Krakowie, tutaj też możecie mnie spotkać, może nawet zwiedzić razem Kraków, jak skończy się ta cała epidemia. Stąd też nazwa. Jak się domyślacie, no dość oczywiste, przewodnik, bo po prostu jestem przewodnikiem. No więc skąd drugi człon, histeryczny? No nie dlatego, że lubię sobie pohisteryzować i nie dlatego, że turyści doprowadzają mnie do płaczu, chociaż różne są grupy i różne są sytuacje. Może o tym kiedyś też będzie odcinek. Historyczny dlatego, że z wykształcenia jestem historykiem sztuki, a studenci absolwenci bardzo często określają ten kierunek właśnie jako sztuczną histerię albo histerię sztuki. Więc dlatego przewodnik historyczny. O czym będzie? Bo generalnie o tym, co mnie interesuje, o tym na czym powiedzmy, że się znam, a interesuje mnie, jak już na pewno może, mogliście wy, to wywnioskować z nazwy historia, historia sztuki, kultura, antropologia, może yy, łatwiej będzie powiedzieć o tym, o czym nie będzie, no bo na pewno nie będzie to kolejny podcast, yy, kolejny kanał z omówieniami biografii artystów, dzieł sztuki. Yy, teoretycznie dałoby się to zrobić bez obrazu, ale, ale po co? Będzie raczej o tym, co o tym o czym się nie mówi na co dzień, o tym, co nie jest tak powszechnie wiadome, czyli o różnego rodzaju ciekawostkach. Moja głowa ma taką strasznie głupią funkcję gromadzenia wiedzy tak zwanej bezużytecznej, która przydaje się, no nie wiem, przy rozwiązywaniu krzyżówek z babcią albo przeglądaniu milionerów ale lubię tą wiedzę gromadzić i lubię ją zapamiętywać, no i lubię się też nią dzielić, więc stwierdziłam, że możemy... skoro mnie to interesuje, to może znajdzie się też ktoś, kto chciałby o tym posłuchać. Na pewno będzie więcej o historii sztuki, ale raczej od kuchni, no, może nie o gotowaniu, ale bardziej o tym, jak zmieniały się poglądy na sztukę, jak zmieniały się pojęcia, jak cała sztuka ewolu... ewoluowała. Nie da się odciąć sztuki od kultury. Nie da się odciąć y, sztuki też od naszej historii, dlatego ta dyscyplina naukowa nazywa się historia sztuki, a nie jakieś inne wymysły. Na pewno będzie o tym, y, dlaczego coś jest takie, a nie inne. Dlaczego na przykład na obrazie dana sukienka Matki Boskiej jest niebieska, a nie zielona, bo to ma wpływ. I to jest bardzo ważne, a mało kto o tym oprócz specjalistów o tym wie, na pewno będzie o takich pozornie przypadkowych przedmiotach, jakichś detalach, które tak naprawdę mogą zmienić cały obraz. Yy, mogą zmienić odbiór tego obrazu. Yy, będzie też o tym, na przykład, dlaczego malowanie bloku na oczywienie pastelowe kolory, mimo że to się wzajemnie wyklucza, jest złe. Dlaczego nie powinno się, no nie wiem, odbudowywać zamków z czasów Kazimierza Wielkiego, no bo też się nie powinno a dlaczego to, to kiedyś opowiem. E, oprócz tego będzie też trochę takiej zwykłej historii, ale raczej z naciskiem na zwykłego człowieka, więc e, jak się żyło w dawnych czasach, co się jadło, co się ubierało, e, jak sztuka na to wpływała, jak zmieniała się na przykład moda. Będzie też trochę antropologii kultury, no bo e, szczerze powiedziawszy jestem trochę takim niespełnionym antropologiem, no nie miałam możliwości studiowania tej... Dziedziny, ale bardzo mnie to ciekawi Trochę takich makabrycznych opowieści Wiecie, jakieś mumie Jakieś trupy, morderstwa Jakieś średniowieczne CSI Kraków, no właśnie, będzie też trochę O Krakowie, bo jak już wspominałam Tutaj mieszkam, tutaj pracuję Ale, no wiecie no Kraków jaki jest, każdy widzi Każdy na pewno chociaż raz tutaj był yy, Więc nie będę powtarzała Tych wszystkich legend, które Opowiada się turystom, bo to można sobie łatwo wygooglować, skupić raczej na takich rzeczach, o których mało kto wie, o których mało kto słucha, o których po prostu nie ma czasu w trakcie zwykłego zwiedzania, kiedy wiecie, na prawo rynek, na lewo a przed nami Wawel, dalej, dalej, proszę wycieczki. Nie oprowadzam w ten sposób. Spokojnie. Więc generalnie będzie o tym, co mnie interesuje, o tym, co mi w tym momencie, jaka klapka mi się w głowie otworzy. Na pewno tematy będą bardzo różnorodne, Oczywiście, niczego nie wykluczam, bo pojawi się też trochę historii artystów, pojawi się też trochę obrazów, pojawi się trochę rzej, architektury. Ale raczej nie. Yy, raczej nie omówienia nas, Monalizy i bitwy pod Grunwaldem. Chyba. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. Mam nadzieję, że. Będziecie się dobrze bawić, bo zamierzam mówić o sztuce, ale bez, wiecie, muzealnych kapciuszków, pozłotki i oę bułki przez bibułkę. Tylko raczej na luzie, z jajem i bez kija w dupie. Także do posłuchania, do następnego, pa pa, cześć!